Radio. Autopromocja. Minęła godzina piąta, tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności Jedynki Ewa Worobiec, zapraszam. Statek Orion z czwórką astronautów bezpiecznie wylądował na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. W ten sposób po 10 dniach zakończyła się misja Artemis II, pierwsza od 72 roku. Załogowa misja w okolice Księżyca. Orion wylądował na powierzchni oceanu nieopodal San Diego w Kalifornii o godzinie 2.07 czasu polskiego. Procedura wodowania przebiegała zgodnie z planem, bez komplikacji, ale powodowała. Na kilkanaście minut zespół NASA z Houston stracił problemy z łącznością z załogą, co opóźniło opuszczenie kapsuły. Ostatecznie astronauci zostali zabrani z kapsuły przez śmigłowce na okręt transportowy, a gratulacje astronautom złożył prezydent Donald Trump. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są gotowi do pracy. Złożyli pismo do prezesa Bogdana Święczkowskiego z prośbą o dopuszczenie do orzekania. Ten jednak przydzielił gabinety i listę spraw tylko dwojgu z nich. Pozostali nie mogą objąć stanowisk ze względu na charakter ślubowania, które odbyło się w Sejmie bez obecności prezydenta. To już kolejne pismo grupy sędziów wybranych w marcu przez Sejm do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ma nadzieję, że kwestia rozpoczęcia przez nią nowej pracy niebawem się rozstrzygnie. Tak mówiła po rozmowie z Bogdanem Święczkowskim. Uznaliśmy, że no musimy dać czas prezesowi Trybunału. Żeby nam odpowiedział. A tak swoją decyzję tłumaczył prezes Trybunału. Niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy Sądziego Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta, o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby. Za niedopuszczenie do orzekania czworga sędziów prezesa Bogdana Święczkowskiego skrytykował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Pełniący obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego mówi, że musi skonsultować z prezydentem, czy ma tych sędziów dopuścić do pracy. Kolejny absurd. Prezydent ma zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego złożenia przez sędziów ślubowania. Klaudia Wrublewska, Polskie Radio. Dziś w stolicy Pakistanu Islamabadzie mają rozpocząć się rozmowy pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dotyczą pokoju na Bliskim Wschodzie i otwarcia cieśniny Ormus. Udając się na rozmowy wiceprezydent USA Jay Devans ostrzegł Teheran przed graniem z amerykańską negocjacją. Zgoda na te rozmowy to już wyraźny sygnał polityczny, mówi ekspert klubu Jagiellońskiego Stanisław Starnawski. To jest rzecz bezprecedensowa, jeśli chodzi o samo spotkanie, dlatego że spotkanie na tym szczeblu tych przedstawicieli tych dwóch państw odbyło się ostatni raz przed rewolucją. To znaczy mówimy o sytuacji, w której z jednej strony wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony marszałek Izby Parlamentu Irańskiego spotykają się z sobą. Gospodarzem rozmów jest premier Pakistanu, który wyszedł z propozycją czasowego rozejmu. Sobota jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Nie obowiązuje tam cisza wyborcza tak jak w Polsce, dlatego polityczna walka ciągle trwa. Tak jak każdego dnia tej kampanii, lider opozycyjnej partii TISO, Peter Modiar, pojedzie dziś na spotkanie z wyborcami w kilku miastach, tym razem wschodnich Węgier. Ostatni miting wieczorem będzie miał w drugim co do wielkości mieście kraju, czyli Debreczynie. To na prowincji prawdopodobnie rozegra się najważniejsza walka w tych wyborach. Węgierski premier i jego partia będą próbowali zyskać jak najwięcej głosów w tradycyjnie liberalnym i antyfidesowskim Budapeszcie. Na wzgórzu zamkowym miting inny niż wszystkie. Premier Orban wystąpi ze swoim szefem dyplomacji Peterem Siarto i ministrem transportu i budownictwa Janoszem Lazarem. Wystąpi też kilka gwiazd muzyki popularnej związanych z obozem rządowym. To reakcja na wczorajszy wielki koncert demontażu systemu, gdzie ponad 100 tysięcy osób pokazało swój zdecydowany sprzeciw wobec 16-letniej polityki tego rządu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło nowe przepisy do ustawy radiotelegraficznej, a to był znaczący krok, który przyczynił się do rozwoju radia w Polsce, tłumaczy Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Chodzi o to, że w tym czasie w ogóle w Polsce posiadanie radioodbiornika bez zezwolenia było zakazane. To groziło karą pozbawienia wolności na 6 miesięcy, bądź grzywną rzędu 5 tysięcy złotych, co stanowiło równowartość ponad 20 pensji. I chodziło o to, że ta opinia radiotechników wpłynęła na pracę Sejmu w aspekcie radiofonii i później ten zakaz to zostało zniesione. Dzięki temu mogły ruszyć prace nad cywilnym funkcjonowaniem Radia Polskiego, bo wcześniej to była instytucja wojskowa. Od poniedziałku rozpoczną się wielkie obchody stulecia programu pierwszego Polskiego Radia. Przez cały tydzień audycje radiowej jedynki będą nadawane z nietypowych miejsc, na przykład dworca centralnego w Warszawie, szczytu Kasprowego Wierchu czy Sopockiego Monciaka. Polskie Radio zaczęło regularną transmisję programu 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia pogoda. Najbliższe dni nadal będą chłodne, cieplej zrobi się od przyszłego tygodnia mówi o tym Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ocieplenie nie będzie także długotrwałe, czyli no ten powiew wiosenny jak najbardziej będzie widoczny, natomiast już koniec kwietnia i początek maja cały czas w tych prognozach będziemy widzieć tą dużą zmienność. Dopiero ta sytuacja powinna się unormować w połowie maja, w końcówce maja. A dziś na wschodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Początkowo miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. A na termometrach od 7 stopni na południu i wschodzie do 13 na zachodzie. Jedynka. Polskie Radio.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 Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad To nic, że ona przyjdzie Zapyta jeszcze raz Dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji między innymi pytania o to, czy zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie przyniesie niższe ceny ropy. Jeżeli sytuacja się unormuje, myślę, że około pół roku na niskie ceny, a być może szansa na to, żeby w kolejnym roku ceny były poniżej 60 dolarów. Na razie jednak są one wciąż powyżej 90 dolarów za baryłkę, a to w konsekwencji powoduje, że Rada Polityki Pieniężnej musi wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych. Przed wybuchem tego konfliktu była mowa i wielu członków Rady się wypowiadało o swoich wywiadach o jednej lub dwóch obniżkach w tym roku. No Teraz nad tym został postawiony znak zapytania. W audycji Prosto z Rynku powiemy też o tym, dlaczego warto ubezpieczyć swoje uprawy, a zachętą do tego mają być rządowe dopłaty. Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie do 65% składki z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A czy dziś obchodzimy Dzień Radia, który świętujemy pod hasłem Radio. Tu zaczyna się Twój dzień. To tym bardziej zachęcam Państwa do rozpoczęcia swojego dnia z radiową jedynką i audycją prosto z rynku.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 Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 11 kwietnia, a to jest audycja. Prosto z rynku. A na początek naszego dzisiejszego spotkania o starcie wiosennej kampanii ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dzięki rządowemu wsparciu cena polisy może być niższa nawet o 65%. W tym roku na dotacje do ubezpieczeń z kasy państwa przeznaczono prawie 630 milionów złotych. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak. W tym roku dziewięciu ubezpieczycieli podpisało umowę z resortem rolnictwa na dotacje do ubezpieczeń upraw. Sprzedaż POLIS prowadzona jest przez agentów i pośredników na terenie całego kraju, mówi Artur Dziekański, rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń. Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie do 65% składki z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dopłaty przysługują do ubezpieczenia następujących upraw. Zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, słonecznika, faceli, gorczycy, lnu, konopi włóknistych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych, w tym soi lub roślin zielarskich. Ubezpieczyciele proponują ochronę w formie konkretnych pakietów, które mogą obejmować tylko jedno ryzyko, np. przykład grat lub kilka ryzyk. Grat, przymrostki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, lawina, obsunięcie ziemi, piorun czy susza. Poza ryzykami obowiązkowymi określonymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ochroną mogą być objęte także dodatkowe ryzyka nieobowiązkowe, np. ogień, ubezpieczenie od straty ilościowych lub jakościowych. Wszystko zależy od oferty przygotowanej przez konkretny zakład ubezpieczeń. Tomasz Klemt, radca prawny, ekspert do spraw prawa ubezpieczeniowego, wskazuje na dwa szczególne ryzyka. Są to gradobicie i przymrozki. Gradobicie jest szczególnym ryzykiem, dlatego że jeżeli grad przechodzi, to często szkody są całkowite. Natomiast grad ma to do siebie, że może w jednej gminie, w jednej wiosce przejść, a obok nie ma śladu po gradzie, więc to jest takie dość zdradliwe zjawisko. Drugie zjawisko bardziej powszechne, ale nie zawsze dające tak duże straty to jest wymarzanie. Zimna zośka to jest coś, co na pewno rolnikom dużo mówi, a zatem warto pamiętać, że z uwagi na to, że wegetacja ruszyła, że jest ciepło, mamy pąki, zawiązki na roślinach, owocowe, to ryzyko wymarzania jest bardzo duże. Zatem warto się ubezpieczyć. Według danych resortu rolnictwa z dopłat do ubezpieczeń upraw Rolnych korzysta od 16 do 20% rolników, a ochroną jest objętych ponad 35% areału upraw w Polsce. To, przyznają Państwo, niewiele. Z drugiej strony koszt takiego ubezpieczenia nie należy też do najniższych. Składki mogą bowiem wynosić od 300 do nawet 1000 zł za hektar. Ja... Płacisz za błędy uśmiechem, za nie tak Ty, gdy, mm, gdy los ci rozdaje złe karty A z rękawa grasz, a jak nie to na czas Idziesz tam, gdzie chcesz, zawsze tam, gdzie chcesz Możesz powitać każdy świt za błędy. Polskie Radio. Jedynka. A to jest audycja prosto z rynku, w której teraz o kryzysie, z jakim mierzą się producenci ziemniaków. Branża skarży się na nadpodaż tego warzywa na rynku i słaby popyt. No, a to sprawia, że ceny ziemniaków pozostają bardzo niskie. Problem dostrzega też Ministerstwo Rolnictwa, które zapewnia, że szuka rozwiązań, które pomogłyby plantatorom. A o szczegółach opowie Państwu Krzysztof Kuczyński. Sytuacja producentów ziemniaków w Polsce jest bardzo poważna. Prezes spółki Polski Ziemniak Piotr Górski powiedział, że dużym problemem są przede wszystkim wysokie koszty produkcji. Kwalifikowany materiał nasienny, odpowiednie nawożenie, odpowiednia ochrona, zbiór, inwestycje, które tu musi poczynić, tak? to jest około 20 tysięcy złotych na hektar bez podlewania i przechowywania tych ziemniaków. Przechowywanie ziemniaków to kosztuje znowu kilka groszy miesięcznie do góry, tak? czyli no, znowu podnosi to, ten koszt, jakbyśmy pewnie patrzyli. Z nawadnianiem i z przechowywaniem to na, na chwilę obecną to jest około 24-5 tysięcy złotych na każdy hektar uprawianej ziemi. Problemem jest również to, że rolnicy wydają te pieniądze i nie są w stanie ich odzyskać. Piotr Górski zwrócił uwagę, że zarówno Polska, jak i wiele innych państw Unii Europejskiej mierzy się z nadprodukcją. Podkreślił też, że coraz trudniej jest nam docierać na rynki pozaunijne, w tym do Azji. Takie kraje jak Chiny, Indie i tak dalej, one cały czas rozwijają się, inwestują takie, Nie powiem, że samo zabezpieczenie swojej produkcji, ale oni też odchodzą od ryżu. Coraz więcej, mówimy o Chinach, coraz więcej tam się uprawia ziemniaków. To są naprawdę potężne ilości ton. Jak na przykład powiedziałem, w Polsce jest 7-8 milionów ton zbioru, to takie Chiny zbierają 90 parę milionów ton. Oczywiście jest ich odpowiednio więcej, tak? natomiast fakt jest taki, że oni zaczynają być coraz bardziej samowystarczalni. W związku z tym mają mniejsze zapotrzebowania na import z m.in. z Europy. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia jednak, że rząd szuka sposobów, aby pomóc producentom żywności. Podkreślił, że wiele państw chce kupować produkty z Polski. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów, jeśli chodzi o żywność. I każda rozmowa z ministrami, którzy odpowiadają za rolnictwo w innych krajach, które podejmują, to oczywiście skupiają się na tym, że... Nie tylko chcą od nas kupować produkty inne kraje, ale też chcą do nas sprzedawać i tu robimy wszystko, żeby też nasze produkty sprzedać. Wyzwań jest jednak mnóstwo, a budżet na działania pomocowe określony. Minister Krajewski zaznaczył jednak, że rolnicy nie pozostaną bez wsparcia. Tu może warto jeszcze dodać jedną taką małą ciekawostkę. Otóż obecnie Polska zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji ziemniaków. Wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Holandia. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszył srebrnego ptaka nocy, Rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz Jeszcze raz Zanim ukradniesz jej Ostatni kolor ze snu Zanim gdy na chwilę mnie oczy, znikniesz Zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej Słuchają państwo radiowej jedynki, w której teraz przyjrzymy się sytuacji na rynku ropy. Ostatnie tygodnie i wojna na Bliskim Wschodzie, jak zapewne doskonale państwo wiedzą, przyniosły dość istotne podwyżki. Teraz jednak pojawiło się światełko w tunelu, a chodzi o amerykańsko-irańskie zawieszenie broni. Na ile ustabilizuje ono sytuację i czy możemy liczyć na obniżki cen na stacjach paliw? O tym rozmawiałem z analitykiem rynków surowcowych Dawidem Czopkiem. Prosto z rynku. Jak rynki finansowe zareagowały na to porozumienie irańsko-amerykańskie, które ma na razie przynajmniej zamrozić ten konflikt na Bliskim Wschodzie. Cóż po informacji o tym, że porozumienie może nastąpić, rynki zareagowały w sposób bardzo entuzjastyczny. Od razu było widać to zarówno na rynku ropy naftowej, jak i na kontraktach na te podstawowe indeksy giełdowe, niemiecki DAX czy amerykańskie S&P 500, więc początek był rzeczywiście związany z dużą euforią. Kolejne godziny czy kolejne, Dni przyniosły troszkę więcej znaków zapytania i pojawiły się już pierwsze spadki. Podobnie jak w przypadku ropy naftowej mieliśmy do czynienia ze wzrostem Teraz te rynki są skorelowane odwrotnie. Natomiast w czwartek po informacji o tym, że także Izrael może przystąpić do rozmów w Libanie, ponowny entuzjazm na rynkach nastał, więc mieliśmy do czynienia znowu ze wzrostami. Ale rynek wyczekuje na to, co się wydarzy w weekend na rozmowie i wcale nie jest pewien, co szczególnie pokazuje rynek ropy naftowej, że sytuacja szybko ulegnie poprawie. Ale nawet jeśli ta sytuacja geopolityczna ulegnie, nie poprawi w tym sensie, że te rozmowy będą trwały i dawały nadzieję na zażegnanie konfliktu, to, jak się zdaje, ceny ropy szybko nie powrócą do tych poziomów, które obserwowaliśmy przed 28 lutego. Po zawarciu tego porozumienia czy szans na porozumienie w Zatoce Perskiej, pamiętajmy o tym, że nadal statki przez cieślinę Ormuz nie przepływają. Szacuje się, że ze 100 statków, które przepływały jeszcze w lutym, obecnie przepływa tylko 10, więc to 10 ropy naftowej, która dostarczana jest tamtego regionu na świat, więc to jest zdecydowanie za mało. W czwartek dostaliśmy także informację o tym, że został zbombardowany rurociąg, który łączy Arabię Saudyjską z Morzem Czerwonym, czy pozwala z Arabii Saudyjskiej wywieźć ropę na Morze Czerwone, to także spowodowało wzrost na rynku ropy naftowej. Więc oprócz tego, że ustała działalność, w znacznej mierze ustała działalność wojskowa w tamtym rejonie świata, to z punktu widzenia ropy naftowej niewiele się zmieniło. Nadal statki są uwięzione w Zatoce Perskiej. Nadal nie funkcjonują w takim stopniu, jakby mogły aktywa, które powinny działać w tej części świata, więc z punktu widzenia ropy naftowej, na Naprawdę niewiele się zmieniło. A jak dużo czasu potrzeba, aby ta sytuacja się unormowała? i ceny ropy ustabilizowały się na takich poziomach, które znamy sprzed miesiąca, dwóch. W takim najlepszym scenariuszu, czyli że cieśnina jest odblokowana w takim stopniu, jak była odblokowana w styczniu czy lutym tego roku, to myślę, że to co najmniej jest 6 miesięcy. Chociaż coraz więcej pojawia się informacji na temat zniszczeń, jakie zostały dokonane w czasie tych kilku tygodni działań wojskowych. Te zniszczenia są... Powiedziałbym, że znaczne. Może one nie są krytyczne, ale są znaczne. To powoduje, że niektórzy mówią o tym, że straciliśmy prawdopodobnie w tym okresie nawet miliard baryłek ropy naftowej. Jest szansa na to, żeby dziennie zwiększyć wydobycie o około 2-3 miliony baryłek. To jest bardzo dużo. Jeżeli sytuacja się unormuje, myślę, że około pół roku, na niskie ceny, a być może szansa na to, żeby w kolejnym roku ceny były poniżej 60 dolarów, czyli jeszcze niższe, niż widzieliśmy to na początku tego roku. Ale jak rozumiem, kierowcy powinni jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bo ceny paliw, które są pochodną cen ropy na rynkach światowych, szybko nie spadną. Teraz są one łagodzone przez ten rządowy program, no ale bez niego pewnie te ceny byłyby znacznie wyższe niż to, co widzimy obecnie na dystrybutorach. Był taki moment, że gdyby nie CPN, mielibyśmy do czynienia z ceną powyżej 10 zł za olej napędowy, czy blisko 10 zł, więc to już były takie naprawdę poziomy znaczące. Pamiętajmy też o tym, że ropa nie płynie w tym momencie i każdy dzień pozostawania świata bez tych baryłek, które normalnie powinny do niego docierać, pogarsza sytuację, nie poprawia. Więc trzymajmy kciuki za to, żeby sytuacja szybko się unormowała i to w taki sposób, że będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z wolnym przepływem w cieślinie ormuz. A nie 10 procentami tego co zwykle. A o sytuacji na rynku ropy i perspektywach na obniżki cen paliw opowiadał analityk rynków surowcowych Dawid Czopek. of color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 Dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego! Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego: jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego! Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi! Your legs. my kolegi Szepce do jego usta drwią Ona chodzi gdzieś w gości Ona się złości Musi nadrabiać zaległości Ciągle u koleżanki Nie ma czasu na randki Zdaję egzamin dojrzałości Pokaż mi śniegi Zjedź ze mną po białej łące Nie bierz kolegi W szepce do ucha jego usta drwią Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego Kiedy wpadniesz z nią na niego Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty Uważaj właśnie dlatego Pokaż mi śniegi ze mną po białej łące nie bierzmy kolegi szepcą ucha jego usta rące. Pokaż mi śniegi zjedź ze mną po białej łące nie bierzmy kolegi To z rynku. A prosto z rynku to audycja na antenie programu pierwszego polskiego radio, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych miejącego tygodnia. A ostatnie dni przyniosły nam między innymi kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzje w sprawie stóp procentowych. Te. Bez niespodzianki można by dodać, na razie pozostają bez zmian. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosić 3,75%. A co skłoniło RPP do takiej właśnie decyzji i co nas czeka w kolejnych miesiącach. O tym już teraz opowie Izabela Kostyszyn. Według ekspertów utrzymanie dotychczasowego poziomu stóp procentowych to przede wszystkim efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i niepewności dotyczącej tego, jak ta sytuacja przełoży się na poziom inflacji w Polsce. Tak zresztą też tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej komentował prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Co do obniżki, jak Państwo wiedzą, przed wybuchem tego konfliktu była mowa i wielu członków Rady się wypowiadało w swoich wywiadach o jednej lub dwóch obniżkach w tym roku. No teraz nad tym został postawiony znak zapytania. Zobaczymy co przyniosą wydarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od tego celu inflacyjnego. Plus, minus 2,5. A to, jak dodaje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, przede wszystkim za sprawą rządowego programu CPN. Mamy silny ruch ze strony rządu, który wdrożył pakiet CPN, który wpływa na ceny detaliczne paliw dla konsumentów, co oznacza, że jeśli chodzi na przykład o kwietniowy poziom inflacji, być może nie zobaczymy już tak skokowego wzrostu w tym zakresie, jaki już obserwowaliśmy, jeśli chodzi o marcowe wstępne odczyty inflacyjne. Przypomnijmy, według Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu inflacja wyniosła 3%. Jeśli zatrzymałaby się ona na tym poziomie, to jak mówi Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz w XTB, raczej nie grozi nam ryzyko podnoszenia stóp procentowych w najbliższym czasie. Obecna sytuacja i duże prawdopodobieństwo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie diametralnie zmienia oczekiwania rynkowe. Jeszcze 20 marca rynek wyceniał blisko 100 punktów bazowych podwyżki w perspektywie roku. Teraz rynek nie wskazuje już na takie duże prawdopodobieństwo, ale w perspektywie 12 miesięcy widać jeszcze szansę na jedną potencjalną podwyżkę. W najbliższych miesiącach równie mało realna jest także obniżka stóp procentowych. Choć, jak zaznacza Łukasz Kozłowski, nie jest to do końca wykluczone w drugiej połowie roku. Pod warunkiem oczywiście, że uspokoi się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Natomiast no, trzeba mieć też świadomość tego, że nawet jeśli konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zostanie załagodzony, to Przełoży się to na sytuację na rynku paliw i ropy naftowej, też z opóźnieniem. To nie jest tak, że zakończenie wojny spowoduje automatyczny powrót na rynku do stanu równowagi, więc biorąc uwagę tę niepewność, tak te obniżki stóp procentowych tak realnie odsuwają się dosyć mocno w czasie. I jeśli do nich powrócimy, to być może to będzie nawet kwestia końcówki roku. Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w marcu tego roku. Wtedy to Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć je o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75%. Słuchają Państwo radiowej jedynki i audycji prosto z rynku, w której już za chwilę podsumujemy 10 lat istnienia programu Rodzina 800+, który jak zapewne Państwo pamiętają zaczynał jako Rodzina 500+. pierwszy Polskiego Radia. A to jest audycja prosto z rynku, w której teraz podsumujemy 10 lat istnienia tak zwanego świadczenia wychowawczego, a mówiąc wprost, chodzi o program, który zaczynał jako Rodzina 500+, a dziś jest znany pod nazwą Rodzina 800+. Jego pierwotnymi celami były zmniejszenie skali ubóstwa i wzrost dzietności. Czy te cele udało się osiągnąć i jak ewentualnie z perspektywy tej dekady należałoby ten program zmienić. To sprawdziła Justyna Golonko. Program Rodzina 500+, który obecnie jest już świadczeniem 800+, od 10 lat pozostaje jednym z najważniejszych elementów polityki społecznej państwa. Od momentu jego uruchomienia, czyli od 2016 roku, kosztował państwo około 250 miliardów złotych. To bardzo kosztowny program, podsumowuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. i warto przypomnieć, że początkowa kwota wypłacana w ramach tego świadczenia to było 500 zł. To był program również dedykowany najpierw rodzicom posiadającym co najmniej dwójkę dzieci, czyli na drugie dziecko i dalsze. I dopiero później w 2019 roku ten program objął wszystkie dzieci. To było już wtedy, w 2016 roku, duże obciążenie dla finansów publicznych. Ten koszt taki roczny dla budżetu państwa to jest Ponad 60 miliardów złotych ten koszt jest dla finansów publicznych dość dużym obciążeniem. Zasadnicze cele wprowadzenia tego programu były dwa. Zmniejszenie skali ubóstwa wśród rodzin z dziećmi i poprawa ich standardu życia, a także cel demograficzny, czyli zwiększenie liczby urodzeń. Pierwszy cel został osiągnięty. Program wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, podkreśla profesor Mirosław Grewiński, rektor uczelni Korczaka, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Taki zastrzyk pieniędzy dla budżetu domowego w postaci te 500 zł miesięcy czy 800 zł na dziecko no spowodowało, że ubóstwo nam zmalało o połowę. Bo o ile jeszcze w roku 2016, kiedy wprowadzano ten program, to mieliśmy około 10% dzieci, które żyły w ubóstwie, no to następnie spadło to po dwóch, trzech latach działania programu już do 4%. Ale już drugi ważny cel nie został osiągnięty. Program nie wpłynął bowiem na poprawę sytuacji demograficznej w naszym kraju czyli nie zwiększył trwale dzietności, choć początkowo wydawało się, że jest inaczej. Wyjaśnia profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. W pierwszych dwóch latach po wprowadzeniu 500+, plus, widzieliśmy troszkę wzrost podności odnoszące się do urodzeń drugich i dalszych. Czyli można było powiedzieć, że część osób być może zdecydowała się na wydanie tych dzieci drugich, trzecich, czwartych z uwagi na to, iż no, chciała jednak skorzystać ze wsparcia finansowego. Długopalowo rzeczywiście nie widzimy efektów, ale tutaj mamy pewien problem. Nie potrafimy bowiem powiedzieć, co byłoby zamiast tego programu. Wiemy jednak, że liczba urodzeń w Polsce w ostatniej dekadzie wyraźnie spada. Eksperci pytani o to, jakich zmian potrzebuje program, zgodnie odpowiadali mi, że przede wszystkim powinien to być program progresywny. O zmianach mówi profesor Mirosław Grywiński. Wróciłbym do tych pierwotnych założeń programu, że płacimy rodzinom za drugie i kolejne dziecko. I wtedy wysokość tego świadczenia musiałaby być coraz wyższa, żeby Mieli motywację do tego, że kiedy urodzą trzecie, czwarte, piąte dziecko, no to będą mieli coraz większe dochody. W ubiegłym roku z programu 800+, skorzystało ponad 6 milionów 700 tysięcy dzieci. A skoro już mówimy o programie 800+, to warto przypomnieć, że do 30 kwietnia rodzice i opiekunowie dzieci powinni złożyć w ZUS wniosek o m, to świadczenie na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca. W przeciwnym razie po tej dacie nie będzie ono wypłacane. Dim e mi kłando. Dim mi kłando, płando, kłando Lanno i ciornej od ręku. O reset mi baccia raj Oni stampi. Ti attenderà fino a quando quando pranda d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me se vuoi dire mi dissi sì, devi dirlo perché non a hasse... sé. Per me, la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla che Non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. To z rynku. Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji prosto z rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mam jeszcze dla Państwa tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. A mijający tydzień z uwagi na wydarzenia na Bliskim Wschodzie był dla rynków wyjątkowo gorący. Początkowo obawiano się eskalacji tego konfliktu, no ale po ogłoszeniu amerykańsko-irańskiego porozumienia o zawieszeniu broni powrócił optymizm a warszawska giełda wspięła się nawet na nowe historyczne szczyty. O czym więcej opowie Daniel Kostecki, analityk z CMC Markets. Ogłoszenie rozejmu przez Donalda Trumpa tego wstępnego na dwa tygodnie plus rozpoczęcie rozmów dotyczących zawarcia ewentualnego pokoju na Bliskim Wschodzie spowodowało wystrzał euforii wśród inwestorów, zwłaszcza giełdowych zobaczyliśmy nowe historyczne szczyty na warszawskim parkiecie. WIG20 otarł się o poziom 3600 punktów. WIG z kolei cały przekroczył poziom 130 tysięcy punktów. Złoty również odzyskał nieco formę, jak i również polskie obligacje skarbowe. Natomiast za oceanem inwestorzy ponownie przeprosili się trochę z big techami. To właśnie tam obserwowaliśmy rotację trochę ze spółek energetycznych. Zresztą na polskim parkiecie również od spółek energetycznych inwestorzy lekko odeszli, no i w Stanach Zjednoczonych jesteśmy już bardzo blisko nowych historycznych szczytów. Także sentyment zdecydowanie się poprawił i teraz to, co najważniejsze dla inwestorów, to to, aby ten pozytywny sentyment się utrzymał i aby nie było kolejnych niespodzianek, które prowadziłyby do tego, że konflikt jednak się nie kończy, tylko dalej trwa. I tą nadzieją kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Patryk Michalski. Ja natomiast już się żegnam. Bożej Prośniewski, dziękuję. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. O tych wyborach mówi się, że to pojedynek telewizora z lodówką. W niedzielę Węgrzy wybiorą nowy parlament. Wybiorą też kierunek dla swojego kraju. A może i dla całej Europy? Kto wygra w o fotel premiera? Prorosyjski Viktor Orban czy opozycjonista Peter Modior? Odpowiedzi w specjalnym programie w radiowej Jedynce. Pierwsze wyniki, analizy ekspertów, relacje naszych korespondentów ze sztabów wyborczych. Zapraszamy jutro po 20.00. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio Autopromocja Radio Kierowców Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. I mimo tej wczesnej pory już spore utrudnienia na S8 napotkamy między węzłami Mężenin i Jerzewo-Stare. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką mamy niestety blokadę w kierunku Warszawy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, więc mówimy o kolizji, a nie o wypadku. Na A4 zakończyły się nocą utrudnienia w dolnośląskiem między węzłami Jadwisin i Chojnów. Wcześniej na 68 km stał samochód osobowy, który uległ awarii i blokował prawy pas dla jedących a w kierunku Wrocławia. Niewiele korków o tej porze, ale uważajmy na pracę drogowców. Na przykład te, które rozpoczęły się przy rozbudowie 20-kilometrowego fragmentu drogi krajowej numer 60 między Topolą Królewską i Kutnem. Pierwsze działania, które zaplanowano to wycinka drzew i należy spodziewać się takich prac w okolicach samej Topoli. Ruch może być ograniczony, może być też zupełnie wstrzymywany. Fragment drogi numer 60 między Topolą Królewską a Kutnem jest placem budowy w tej chwili, zatem nie należy jeździć na pamięć i y, powinniśmy wypatrywać nowych znaków drogowych. Kolejne długotrwałe zmiany w organizacji ruchu, zdaniem wykonawcy, mają pojawić się na 60 na początku maja. Wtedy prawdopodobnie będzie wprowadzany ruch naprzemienny. Kierowcy, którzy jadą tranzytem od strony łodzi w kierunku Płocka, mogą ominąć rozbudowywany odcinek drogi nr 60, kierując się drogą nr 91 do Krośniewic i dalej w kierunku Kutna. 92, a właśnie na wysokości Kutna można wrócić na drogę numer 60. My czekamy jednocześnie na wieści od Państwa. Jak przebiega Państwa na podróż proszę dać znać 22 513 11 11.